Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, prawda! Tajna historia Polski. Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Po raz trzeci goszczę dziś pana profesora Pawła Wieczorkiewicza, z którym omawiamy problem zatytułowany swego czasu przez pana profesora na sympozjum w Starym Buwie 30 listopada 2007 roku. Jako Polska w planach Stalina. Doszliśmy już po dwóch odcinkach do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej do 21 lipca 1941 roku. Przypomnę, że właściwie właściwie jeszcze do dzisiaj większość Rosjan, to już jest trzecie co najmniej pokolenie, jeżeli nie czwarte jest przekonanych, że w ogóle II wojna światowa zaczęła się właśnie tego 21 lipca ponieważ to co się działo wcześniej jest nieistotne, nieistotne. no dla nas jednak było istotne te prawie dwa lata Dobry wieczór Państwu, tak zapomniają oni o takim krępującym fakcie że Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku uczestniczył w II wojnie światowej, ale po stronie III Rzeszy w końcu wojna sowiecko-fińska jest fragmentem II wojny światowej Agresja sowiecka na Finlandię agresja sowiecka na Polskę. Ale wygląda na to, że nie zupełnie udała się ta agresja no, na Finlandię. Się nie udała w gruncie Prawda? rzeczy, tak? Ale no. Karelię odchapano wtedy, właśnie, do dzisiaj nie oddano. Yy... Piękną Karelię. Kawałek, tak. No i przede wszystkim wybor. Chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze na początek taką refleksją, bo rozmawiałem z Panią. Tak się zastanawiałem cały czas, jakby zdefiniować tak metaforycznie stosunki polsko-sowieckie i myślę, że mam dobrą, taką obrazową definicję. Ja bym je narysował w sposób następujący. Wielki, potężny biały niedźwiedź, nasz polsko symbol Związku Sowieckiego, który maltretuje w pazurach i w łapach gumowego niedźwiadka. Wiadomo, że nie potrafi go od razu rozerwać, nie potrafi go od razu strawić czy połknąć, ale może go straszliwie zmaltretować. I tym małym gumowym niedźwiadkiem, który jednak jest... Który stanął odpolny, kością tak, w gardle. Była, była aby może Polska. Mówiła tutaj Pani o II wojnie, no dwa słowa, takie rzeczywiście króciutkie, żebyśmy mogli przejść do czasów późniejszych. Po pierwsze, oręż Stalina w Polsce, czyli Polska Partia Robotnicza, która ma wzniecić w Polsce ogólnonarodowe natychmiast powstanie, które jest oczywiście wyłącznie w interesie sowieckim, które ma doprowadzić do tego, bo w oficjalnych sowieckich tajnych dokumentach mówi się o tym, żeby Polacy się maksymalnie wykrwawili, bo im bardziej wykrwawiona będzie Polska, tym lepiej dla Związku Sowieckiego po wojnie. Druga sprawa, stosunki wymuszone przez sytuację polityczną z rządem polskim w Londynie. Próba porozumienia się z Sikorskim w Moskwie, kiedy Stalin proponuje mu troszkę zmian granicznych i zawarcie wieczystego pokoju. Może nie był do końca szczery, ale myślę, że można też powiedzieć, że w stosunkach ze Stalinem, ze Związkiem Sowieckim, Polacy mieli największą szansę uratowania najwięcej na wschodzie w 1941 roku. Z każdym miesiącem wojny, z każdym sowieckim sukcesem te szanse polskie malały. Chociaż jestem przekonany i wielu historyków podziela mój pogląd, że gdyby w 1943 roku, po śmierci Sikorskiego, a przed Powstaniem Warszawskim. Premier Mikołajczyk zdecydował się pójść na współpracę z Sowietami, co zrobił przymuszone, ale później, już za późno w gruncie rzeczy. Oczywiście prędzej czy później by go wygoniono, czy by go posadzono w więzieniu i zamordowano, ale być może w Wianie dostałby lwów. Lwów jeszcze był w 1943 roku, jak się wydaje, do odzyskania i jeśli Wilno było od początku do końca przegrane, to lwów można było próbować walczyć być może o zagłębie naftowe. No ale nie wchodzimy tutaj może w obszar nawet polskich błędów popełnionych przez polską politykę. Pytanie, czy błędów i czy to w ogóle ta opcja wyglądałaby tak, jak ją tutaj przedstawiam. A Ale... kto wówczas, według Pana Profesora z dzisiejszej perspektywy oczywiście, był najlepszym wodzem, czy najlepszym strategiem polskim? Kto popełnił najmniej błędów lub też nie popełnił? Generał Kazimierz Sosnkowski niewątpliwie, który chciał załatwienia kwestii granic definitywnego w 1941 roku przy podpisywaniu traktatu. To było możliwe, a potem po 1943 uważał po konferencji teherańskiej, że sprawa Polska jest kompletnie przegrana, że należy się wycofać z wojny, że nie należy się krwawić w interesie sowieckim, że należy ratować substancję biologiczną i najwartościowsze, najbardziej patriotyczne elementy, tak jak po powstaniu listopadowym i styczniowym ewakuować na emigracji i czekać zmiany koniunktury międzynarodowej. To by oszczędziło strat, to by oszczędziło powstania warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze może wróćmy do Stalina. Moim zdaniem Stalin dość z polską. Miał zapewne wątpliwości, czy XVII Republika, czy Polska Republika Ludowa, którą się stała. To była jedna alternatywa. Innej alternatywy, innych możliwości, możliwości alternatywnych nie było. Nie wchodziła w grę, moim zdaniem, już ani finlandyzacja Polski w drugim okresie wojny, ani tym bardziej utrzymanie Polski niezależne. I jeszcze jedna uwaga. Niektórzy polscy historycy kiedyś i niektórzy polscy historycy nawet i dzisiaj usiłują podnieść zasługę Stalina w ustanowieniu granicy na Odrze inny się Łużyckiej, bo rzeczywiście Tanesa użycka została wywalczona przez Stalina, tudzież Szczecin Polski to jest też zasługa Stalina. Tylko pytanie. I jego fajnie. Tak, o co walczył Stalin? Czy walczył o ziemię dla Polski? Czy walczył o wschodnie granice swojej strefy wpływów? Otóż nie ulega wątpliwości, że na wschodnie konferencji. Zachodnie czy zachodnie? Zachodnie, wschodnie, oczywiście. Wschodnie. Zachodnie. oczywiście że zachodnie... No tak, no skoro Polska była tak. już jego, w jego łapach. Od 40, tak de facto 1943 roku, bo mu to przyobiecano w Teheranie już, I a w Jałcie To nie były polskie rubieże zachodnie, tylko, tylko sowieckie, sowieckie no, rubieże zachodnie, no, ponieważ po Polsce chodził jak po własnym no, gabinecie tak. kredylowskim. sprawa przyszłej NRD nie była rozstrzygnięta, bo gdyby, to byłoby nieszczęście, nasze NRD ustanowiono wcześniej sowiecką strefę okupacyjną, to oczywiście byśmy nie mieli ani Szczecin, ani Wrocławia pewno, ani Opola. I byłoby Wielkie Wschodnie Niemcy. Natomiast na szczęście stało się tutaj inaczej Stalin zresztą wychodził z założenia, że sprzedał to może i odebrać, przecież myślę, że gdyby rzecz potrwała dłużej, to być może Walter Ulbricht czy Erich Honecker, jeśli by rzecz trwała jeszcze dłużej, rządy Stalina cieszyłby się polskim Szczecinem, czy byłem polskim Wrocławiem, mm. Stalinowi w to gra i przecież zmienić granicę, zasiać konflikt kolejny polsko-niemiecki. Ale tutaj pomysł był inny, że osłabi się Niemcy i z jednej strony osłabi Niemcy, z drugiej Polska będzie zdana na niełaskę i niełaskę Związku Sowieckiego, bo on będzie głównym gwarantem posiadania przez Polskę tych ziem zachodnich. I tak się stało w okresie Pamiętajmy, że ten układ był wymuszony, ten układ był najgorszy możliwy. Ten układ przyniósł masę nieszczęścia, ale z drugiej strony mocarstwa zachodnie, jeśli nie popierały dążeń na Niemiec zachodnich, to w każdym razie tolerowały. Uważały za dogodną broń polityczną, natomiast naszych ziem zachodnich formalnie bronił Józef Stalin i to jest prawda. Znowu we własnym interesie i to nie jego zasługa dla Polski, ale obiektywnie Rzecz biorąc, to Związek Sowiecki nam wybronił do pewnego momentu Szczecin tak. i Wrocław, Szczecin, i potem powiedziałbym Wrocław. zasługę niedoceniana Władysława Gomułki, który potrafił z politykami zachodnimi niemieckimi tą sprawę rozstrzygnąć w cztery oczy bez udziału sowieckiego, uzyskać uznanie tych ziem za polskie, no bo to miało kapitalne znaczenie potem w momencie jednoczenia Niemiec, że nie, nie trzeba się już było, nie można tak, było wtedy odwołać tego. Ani odwołać, ani chapnąć, tak. ani hapnąć, tak, ponieważ tamte właśnie umowy obowiązywały. No. Co się działo w czasie wojny, mniej więcej wiemy, bo jednak jest to okres dość dobrze rozpoznany. Ja mówię o styku właśnie o realizacji takich czy innych dyrektyw Stalina. wiemy, że już od 43. Armia Radziecka polowała na oddziały Armii Krajowej, potem w 44. zaczęły powstawać obozy dla chłopców z lasu, dla kowców, na przykład skrobów. Czytałam zeznania ludzi, którzy stamtąd byli wywożeni w 45. roku, w w styczniu 1945 daleko w głąb na Syberię, potem w 1946 wracali i podpisywali Panie, oświadczenie, przecież, że nigdy tak. nie będą o tym mówić. Ale wejdę w słowo. A 50 tysięcy górników porwanych z Katowic i Okręgu, czystej krwi polskich ślązaków, po prostu po to, że nie było rąk do pracy w sowieckich i trzeba było darmowych niewolników złapać. W ogóle Czyli to... byliśmy traktowani w ogóle jak zwasalizowana do końca Co? masa, mięso armatnie Matnie, we, na oczywiście. wszystkie... Z jedną może uwagą. Nieco więcej formalnego tak powiem liczenia się z Polską było na obszarze tzw. etnograficznej Polski. Natomiast na ziemiach wcielonych do Reichu, do Rzeszy traktowano te ziemie jako ziemię niemieckiej. Polaków tam zamieszkujących, Ślązaków, Warmiaków, Pomorzan traktowano po prostu jako Niemców z wszystkimi konsekwencjami tego, więc masowe gwałty, morderstwa i tak dalej, i pochód Armii Czerwonej, co tu dużo mówić, był pochodem barbarzyńskich, azjatyckich hord, które zalewały Europę. a jedna którą muszę powiedzieć, bo pani nie może jej znać, pokazująca na dwoistość zachowań i na różne reakcje ludzi sowieckich, no w takich elementarnych sytuacjach wojennych. To jest historia, którą znam z pierwszej ręki, bo to opowiada w mojej obecności jedna jeden ze świadków tego wydarzenia, wtedy malutka dziewczynaczka wioska pod Poznaniem, niewielki oddział, jakiś plutonik sowiecki nocuje we wsi, we wsi właściwie same kobiety, bo mężczyźni albo na robotach w Niemczech, albo w fabrykach gdzieś odcięci, albo jeńcy i siedzą w obozach, więc wytwarza się nawet dość kordialna atmosfera. Te baby, serdecznie tych żołnierzyków, bo to młodzi na ogół chłopcy, przyjmują nawet bardzo serdecznie. Następnego dnia rano oddział zbiera się do wyruszenia. Raptor słychać strzał i lament bab. I przybiegają baby do dowodzącego sierżanta i mówią Wania, bo już się zdążyły blisko zaprzyjaźnić. No popatrz, co ten powiedzmy Sasza, Sasza tam zrobił. Co za świnia? Sprowadził nieszczęście na całą wieś. Zastrzelił łabędzie, a Sasza, który nie wytrzeźwiał zobaczył takiego dziwnego ptaka, nie wiadomo, to ptak czy co. No i strzelił, zabił będzie omenty rzeczywiście zły. Co na to Wania? Wania mówi, no to ja się z nim zaraz rozprawię. Chodź tutaj, woła Sasze, wychodzą za róg, słychać strzał. Baby przerażone dopadają, widzą sierżanta z dymiącym pistoletem leżącego trupa, tego zabójcy y, bociana i komentarz. No haruszuj pticzku, ubił, tak, jajewo w to że. Proszę państwa, tak, tak bardzo szybko tak, i bardzo prostu... łatwo wymierza na sprawiedliwość y, w każdą w stronę w Armii Sowieckiej. Rozumiecie Państwo, że z cywilizacją, nawet środkowoeuropejską w wydaniu polskich miast i wiosek nie miało to wiele wspólnego. Czyli rację miał Błok pisząc my Skify, czyli Oczywiście. jesteśmy scytami, z cytami, tak, jesteśmy no, to A pamiętajcie z jeszcze tego. jednej rzeczy Państwo. Ta armia sowiecka, która wchodziła na ziemię polskie, to nie byli w większości Rosjanie, to nie byli w większości Ukraińcy czy Białorusini, czyli ludzie, którzy otarli się o cywilizację zachodnią mniej czy bardziej. To byli Azjaci. To byli w ogromnej A większości azjaci. tak Turkmeni wywiezieni z którzy pierwszy raz w życiu widzieli samochód, kolej i dla których klozet był absolutnym przeżyciem cywilizacyjnym albo żarówka. Tak, żarówka. To było świadome i celowe? Nie, to był efekt wykrwawienia kompletnego nie było już białych, e, e, białych sowieckich. Białych sowieckich ludzi. Już, prak już praktycznie w wieku puborowym nie było. Wszystko leżało między Moskwą a Warszawą. I teraz jest rok 44, wybucha. Powstanie warszawskie, czy słusznie, czy niesłusznie, kto za to powinien odpowiadać, to jest rozmowa na cztery następne, zupełnie inne audycje, ale, jak uwieczni, to właśnie, mój przyjaciel, nieżyjący Wołodzia Wysocki w swoim dzienniku podróżnym, wojska sowieckie stoją na prawym brzegu Wisły, i spokojnie patrzą, jak się miasto A silniki, a silniki czołgów, czołgów milczą. Ale reklamowała mnie pani jako człowieka o takich oryginalnych poglądach. Ja przedstawię pewien pogląd, pewną moją koncepcję, dość chyba nowatorską. Nikt w historii do tej pory nie wpadł. Dlatego chciałbym prosić państwa o wysłuchanie jej, się oburzyć. Otóż ja uważam, że wobec powstania warszawskiego nastąpił niepisany pakt pomiędzy Niemcami a Sowietami. Pakt był mianowicie taki. Stalin w cudzysłowie przeobiecał, że nieruchomości do żadnej ofensywy na centralnym odcinku frontu, póki trwa dożynanie Warszawy przez Niemców bo Stalinowi na tym bardzo zależało, żeby zająć... Żeby mieć znowu tak? ziemię. Tak. I to jest prawda. Jeżeli państwo popatrzycie na sytuację frontową, w sposób nieoczekiwany nawet dla najwyższych dowódców, Stalin przenosi ciężar operacji na Bałkany, tam przerzuca wszystkie odwody, natomiast tutaj jednostki mają stać, z bronią nogi, patrzeć, patrzeć jak po miasto. A Niemcy... Wiedzy, A Niemcy tak, konsekwentnie, o tym, że, miarowo, tak, bez Bo ośpiechu. mają czas, wiedzą o tym, że mają czas. od Zdają sobie sprawę, że z tej kalkulacji, bo kalkulacja jest korzystna dla obu stron. Takie niepisane zawieszenie broni. W dawnych czasach, w wieczór to by pewno gdzieś się ugadali po cichu. Natomiast tutaj to zawieszenie broni charakter nieformalne, ale niewątpliwie istnieje. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę, kiedy Sowieci wchodzą na Pragę. Otóż wchodzą na Pragę w momencie, kiedy dowództwo powstania postanowiło się poddać się po raz pierwszy. Czy już trwają zaawansowane rozmowy z Niemcami? Chodzi o to, żeby jeszcze to powstanie podgrzać, Po to przerzuca się oddziały Berlinga. Nie w takiej ilości, żeby przechyliły szale, szale zwycięstwa, z, z, broń Boże, ale w, w takiej, żeby to dogorywające powstanie jeszcze podtrzymać, żeby jeszcze zginęło następnych 50, to, 15, 20 tysięcy. To jest straszna Polaków. koncepcja, Pani Profesor. Jeżeli to jest prawdziwa koncepcja. Panie to, Olgo, to jest, jeszcze, jeszcze głębiej w piekle i, i dłużej powinny się smażyć i, o, obali. Tak, jest taki memoriał Litwinowa na temat przyszłości Polski, który pisze, że Polska powinna liczyć nie więcej niż 22 23 miliony odrodze na mieszkańców, i im będziemy liczyła mniej, tym lepiej dla Związku Sowieckiego, więc jak uda się jeszcze ze 2-3 miliony zgubić, gdzieś w 1943 roku, tak to pisze, by było miłe. to byłoby miłe, dobre i korzystne. Oni cynicznie to grali w ten sposób i cynicznie to zupełnie rozpatrywali powstanie upadło, umyta krwią, zniszczona Warszawa trafiła w ręce wyzwolicieli, którzy jak to mieli zawsze we zwyczaju i pewnie mają do dzisiaj, jak wiemy. Jak wyzwolą, to zaraz potem okupują, bo im szkoda prawdopodobnie tak, tak od razu wziąć i wyjść. Ale słowo jeszcze jedno. Pamiętajmy o tym, jak to wyzwolenie wyglądało. Olsztyn, który został przejęty w stanie nietkniętym z rąk niemieckich, Niemcy po prostu ucieknie, nie broniąc miasta, został zniszczony w 30% w ciągu pierwszego tygodnia okupacji sowieckiej, cały rynek wypalony. Katedra Gnieźnieńska, no jak Boga kocham Niemieńca, nic wspólnego z kulturą niemiecką, z Niemcami, nic, nawet... Z protestantyzmem, z lutrem, Tak, tak, tak, absolutnie taki No powiedziałbym symbol państwa polskiego została zniszczona w sześć dni po wyzwoleniu w sposób świadomy ostrzałem z dwóch dział samobieżnych, które postawiono z tematów. jest film, który to pokazuje, więc niszczono i z barbarzyństwa, i w sposób świadomy wszystko po drodze, co się dało. Potem przy okazji rabowano całe ziemię zachodnie w sposób nieprawdopodobny. No, to począwszy od żołnierzy, którzy mieli zegarki na nogach, rękach, na klatce no, piersiowej. No, słynny retusz tej słynnej fotografii żołnierza zatykającego dziecką flagę na Reichstagu miał dwa zegarki, trzeba było to wyretuszować. Ale nie dwa na jednej ręce, na obu rękach miał zegarki, i na lewej, i na prawej. I to było bardzo interesujące, bo przy retuszu zastanawiano się, czy nie zrobi z niego Mańkuta jednak. <laughs> Natomiast, no, powiedzmy sobie, że ten zakres łupów był zależny od rangi. Marsza Związku Sowieckiego, dowódca frontu, miał prawo wywieźć pociąg z okupowanych tzw. Niemiec, czyli też i w ziem polskich. Oficer sztabowy, powiedzmy pułkownik, przedział kolejowy. Dobra. I, tak. I muszę hmm. powiedzieć, że ilości dzieł artystycznych, przedmiotów artystycznych, biżuterii i tak dalej, i tak dalej wywiezionych z Niemiec, zrabowanych w Niemczech i na obecnych zachodnich ziemiach Polski jest nieprawdopodobne. Do dzisiaj to bogactwo pojawia się na jakichś aukcjach antykwarycznych w Moskwie, czy w żadne z Moskwy, Związek Sowiecki poprzez swoich obywateli na krat się dosyta, trzeba powiedzieć. Panie profesorze, w ten sposób jesteśmy w przyłupach wojennych, czyli jesteśmy po wojnie i spotkamy się za tydzień, żeby porozmawiać o stalinizmie a la manière polonaise. Do widzenia Państwu. Przypomnę, że gościem był dzisiaj profesor Paweł Wieczorkiewicz. Do usłyszenia.